Cześć Wam. O, policjo! To co słyszeliście to był odjeżdżający autobus. <śmiech> ja generalnie wróciłem. Dopiero z Gdańska zostałem dzisiaj dłużej, bo e, spotkałem się z Kamilem na chwilę. E, teraz Was będę musiał na chwilę przeprosić, bo muszę odcedzić kartofelki. Zrobiliśmy kilka piw, więc wracam za chwilę. Ok, jestem z powrotem. <śmiech> Co dzisiaj? No dzisiaj w sumie dużo by było do gadania po pierwszej. Słyszycie jaki mam głos? Nie, to nie jest głos. był głos przychylany spokojnie. Trochę chory jestem. Wróciłem z tego falaryjnego Gdańska. Gdzieś po 20. Muszę sobie pieszo iść na autobus, bo, bo niestety nie mam normalnie pod nocą. Ludzie się dziwi na mnie patrzą. Galer do dyktafonu. Wiecie, w Stroguardzie podcasting jest jakby nieobecny. Z tym jedynym podcasterem. Jest to dziwne bardzo zjawisko. Już odpowiada do dyktafonu. Różnica postępująca w ogóle, słuchajcie nie dał mi na spróbowanie mikrofon jakiś mikrofon Sony dynamic Przejdę do domu, tylko od razu sprawdzę podejrzewam, że on mówi, że to jest słaby mikrofon zajmuje się DJ-owaniem, to się chłopak nie zna w cudzysłowie oczywiście na moje potrzeby podcastingu pewnie będzie rewelka bo mówił coś o pasie mnie przenoszenia o paśmie przenoszenia to 22 kHz to by była zajebista rzecz, naprawdę eee, Właśnie, słuchajcie Wysłuchałem Żeby nie skłamać 24 odcinków Ostatnio Podcastów, e, PAPA, CAFE i, I I Maćka, bez nazwy No Jest to sporo, naprawdę eee, 24 odcinki w przeciągu 3 dni <śmiech> Znaczy no tak, 24 plus tam kilka jeszcze było, które, których nie wrzucałem na MP3. A, więc, więc jest sporo, ale... Co ciekawe, i w ogóle wielki foch, bo nigdzie, nigdzie nie było promo y, policja. Pewnie widzieli co cezam kartewelkę, ale pojechali y, tak, Ani nie było promo C9. Ani idiotu. Nigdzie. Bo panowie wielki foch. Jestem sfochowany w tym momencie. I to nie są żarty. Tak, tak naprawdę, nawiasem mówiąc. Ale co poza tym? No się z kaminem rozmawialiśmy sobie o majówce. Myślę, że niedługo zbliża się majówka. Ktoś w ogóle pomyślał o tym. No, myśmy pomyśleli. I. Całkiem ciekawa inicjatywa e, wyszła, żeby się gdzieś wybrać. E, no, Są dwie propozycje. Albo Wrocław, albo Warszawa. Zobaczymy, gdzie się wybierzemy. Generalnie <coughs> noclegi musimy sobie jakieś skombinować. E, zobaczymy. A w ogóle, jeżeli chciałby ktoś nas to my bardzo chętnie e, uraczymy jakimś trunkiem naszego Przenocowywacza e, więc bardzo chętnie byśmy u kogoś przenocowali, u, To w sumie, w sumie, w sumie, w sumie o wyjeździe tyle, co e, no jeszcze chciałem wam powiedzieć. Widzicie, jest odcinek entropowy. E, słuchajcie, entropia to jest e, z chemii, to jest funkcja termodynamiczna określają na za stan nieuporządkowania układu fizycznego. No widzicie, tak się nazywa Wypij piwo jeszcze gadać takie rzeczy o kurwa, no dobra, jest przejście. Eee, no. Dzisiaj taki chaotyczny bardzo odcinek, ale nagrywany w drodze. Zaraz mi ręka odpadnie, bo jest królewsko zimno. Zima miała zniknąć, ale wczoraj strasznie napadało śniegu. E, jakiś burek, zaraz mnie to zacznie gonić e, i, i słuchajcie, to bardzo zimno naprawdę mi jest zimno w paluchy w sumie nigdy nie nagrywałem w drodze więc jest to ewidentnie pierwszy odcinek <śmiech> tak wiecie, żeby przy ludziach z i w ogóle, nie? no, kiedyś trzeba pierwszy raz to zrobić pierwszy raz podobno zawsze boli aczkolwiek mnie jakoś e, może nie za bardzo boli, bo... Ludzi nie ma. Znaczy tam jakieś osoby go mnie przechodziły, dziwnie się patrzyły na mnie. No bo wiecie, nie? Tyktafon i w ogóle. Zresztą, co ja tam będę mu opowiadał. Ci, co nagrywają podcast, to wiedzą. Słuchajcie, pozdrawiam Was jeszcze. o, kołysła, Pozdrawiam tych, co komentują Ech, mój podcast. Tutaj wszystkich nie wymienię. Na no pewnością nie będę pamiętał. Na pewno jest to papa. Jest to światło czuło. Jest to. Kural z podnośnika jest też Robert 420 Nie pamiętam, czy ktoś jeszcze komentował ostatnio... A, Patria Właśnie! Moja dobra koleżanka Co jeszcze? Słuchajcie, nie pamiętam, bo... Jak mówię, jestem w drodze i nie mam możliwości teraz sprawdzenia A gdzie komentowałeś? A, nie wymieniłem cię To czuj się pozdrowiony z drogi, słuchaczu słuchaczko! Także słuchajcie. A, ja wiem, co jeszcze chciałem powiedzieć. W ostatnim odcinku powiedziałem, że, e, że generalnie chcę tam sobie iść na jakiś spacerach czy to właśnie, nie wiem, co No i sobie poszedłem. Zbiór wszystkich wydarzeń, jakie potoczyły się. Doprowadziły do tego, że nie dało rady wyjść No Ale nie ma tego złego Co no dobrze nie wyszło Nie poszedłem, nic się nie stało Zrobiłem tam chyba inne rzeczy ciekawe Chyba nagryłem, nagrałem coś Nie wiem, nie pamiętam teraz już Ale, ale wiem, że coś pożytkowego zrobiłem Słuchajcie, ja będę kończył Nie wiem, czy to będzie cały odcinek, czy tylko jedno wejście Ale będę kończył bo mi strasznie zimno w łapę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 Kawaj, muszę przejść jeszcze, żeby dojść do domu. Ale to już nie jest tak źle. Kolejne wejście. Dzisiaj, jeszcze, dzisiaj, akurat, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że pierwsze jak połamany. Bo tak jak zapowiadałem, gdzieś tam w środku niedawno odcinek antropowy, czyli bardzo taki niepoukładany bardzo, no taki rozpieczony w tym odcinku dzisiaj. A to jest podcast, słuchajcie, to jest piękne że, że mogę gadać o czym chcę Ci, co tego słuchają To albo wyłączą w którymś tam momencie Bo powiedzą, że pierdol dziś się od rzeczy Jakiś, nie wiem Coś nie tak z nim A inni wysłuchają do końca Twierdzą, że było ok, Bo lubią taką akurat formę Ech, Ostatnio, słuchajcie, znowu miałem Wywiad w Radio Wnet <śmiech> I w czym ma przewagę podcast nad radiem no właśnie w tym że ja mogę sobie iść mogę sobie nagrywać i nie martwię się o jakość przede wszystkim w słuchajcie nagrywaliśmy to tak jak jak zwykle przez skype'a no i kurczę <śmiech> potem sorry za kaszel ale w ogóle masakra chory coś jestem potem były doszły do mnie informacje no, że właśnie, kurczę, no jakość jest do bań i tak dalej no, no właśnie, kurde, to jest, to jest radio tam jest potrzebna jakaś jakość określona Skype tego niestety nie może za, e, udostępnić aż takiej jakości, no nie oszukujmy się ja podejrzewam, że wywiad, gdzie byłem po raz pierwszy nie ukazał się także na stronie radiownej z dwóch przyczyn. Po pierwsze, albo zbyt słaba jakość była rozmowy, nie używajmy Sterogarta Warszawa, to nie jest Sterogarta Gdańsk, to jest jakaś większa odległość, albo nie ukazał się ze względu na to, że użyłem tej nieszczęsnej nazwy Windows nie wiem, czy to kurde można, czy nie można byłoby tu użyć, czy tam powiedzieć, podchwycić pod kryptoreklamę tego systemu. No ale wymknął się, bo już nie chciałem po raz kolejny powtarzać płatny system. Użyłem słowa Windows i być może dlatego nie ma tego na stronie na stronie RadioNet, ale wy tego wysłuchaliście, bo było to na stronie mojej, czyli na stronie Borys No bo tutaj to jest możliwe wszystko. Ja, ja mogę publikować sobie wszystko i nikt mnie za to nie wypieprzy z podcastu, bo jestem sam sobie szefem. Taka jest prawda. Ech, także słuchajcie, za chwileczkę będzie ostatnie wejście. Bardzo krótkie słów kilka, także trzymajcie się. Pojawia się tutaj co tydzień. Co tydzień zasiada przed swoim mikrofonem.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 Dobra, słuchajcie, trochę mi ręka się ogrzała. E, w ogóle mam pewien pomysł na podcast. Ten właśnie. Mianowicie e, taki, żeby wychodził co tydzień. E, może być to krótka forma. 10-minutowa, bo zauważcie przykładem. kontrastacja, bardzo krótka forma. 10-minutowa zazwyczaj. Jest ok. Jest bardzo ok. Więc uważam, że fajnie jest nagrywać co tydzień, być regularnym no i, i może być to 10 minutów, na przykład. Także ten odcinek także nie będzie dłuższy niż 10 minut. Nie będzie tak jak w tej że dopiero gadałem 10 minut, potem pieprzyłem 20 parę minut. 10 minut to 10 minut, ale co tydzień. Myślę, że jest to bardzo racjonalne rozwiązanie. Bardzo sensowny pomysł. że słuchajcie. Na dzisiaj to jest koniec, koniec tego odcinka. Za tydzień spotykamy się znowu na kolejnej takiej powiedzmy 10 minutówce. że Trzymajcie się, Łukasz Lubiński, podcast Borys Trzyka i przypominam, adres niezmienny borystrzyka.wordpress.com. Do usłyszenia.